It's time to get things started on the, the most sensational, sensational inspirational, celebrational, motivational. This is what we call the You can tell them way you are. What do dat dat Five, six, seven eight. you can't talk in the way you walk, well that don't come with come my come do I I I I I I I Aj, aj, aj, aj! ty Bóg w dom, tasak w dłoń, czyli Gość Rzeźni. Cześć, tu Adam z zespołu Łyć. Zapraszam wszystkich słuchaczy na wysłuchanie materiału grupy Łyć w audycji rzeźnia, chociaż nawet o północ, ale dobra godzina, dobra godzina. Zapraszam wszystkich do wysłuchania Łyć e, w audycji rzeźnia. Panty radio. żeby to był King Diamond albo Mercyful Fate nie to formacja e, Witch e, bohater naszego dzisiejszego e, programu zespół, któremu poświęcimy się w audycji dużo czasu w perłach przedwieprze, w perłach przedwieprze materiał zebrany, e, który został wydany całkiem niedawno przez Flashing e, Madness Production Inkwizycja 1990 myślnik, trzy kropki, niedokończenie, niedopowiedzenia moim gościem dzisiejszym, no właśnie, bo dzisiaj Perły Przedwieprze połączone, e, połączone, z gościem audycji, moim dzisiejszym gościem jest Adam, wokalista e, formacji e, Witch. Grupa, e, grupa powstała w roku tysiąc, hmm, no właśnie, e, Według tego, co, według tego co, co napisano w Metal Archives, to był rok 1992, natomiast jak wyniknie z rozmowy z Adamem, z Adamem Malinowskim, no to jednak było troszeczkę wcześniej. Tak więc dzisiaj, moi drodzy, perły przedwieprze łączone z gościem. Za mniej więcej pół godziny będzie taka mała przerwa na informacje koncertowe, potem wrócimy sobie do rozmowy z Adamem. Na koniec tejże rozmowy do zdobycia Będą albumy właśnie e, Formacji Witch Ale to nie koniec dobrodzie dzisiejszej audycji Bo w drugiej części programu Po rozmowie z Adamem Druga część konkursu poświęconego grupie Saxon no i do zdobycia reedycje czwórki, piątki I e, szóstki Tym razem mam dla was e, Sreberka w Digipakach naleśników e, Nie ma tym razem Więc będą tylko kompakty do zdobycia Tak się, tak się to e, Przedstawia no to przejdźmy do y, rozmowy z y, Adamem. Na początek poprosiłem go o, kwesti o wyjaśnienie kwestii cyfrowo-liczbowych, e bo tak, e lata temu pierwsze wydawnictwo, e pierwsze wydawnictwo formacji Inquizycja, formacji WITCH to była Inkwizycja 1990-1997. Sam zespół według, według informacji, które są zawarte tutaj w, na Metal Archives powstał w 1992, natomiast w książeczce e do Dołączonej, dołączonej do, do płyty Inkwizycja 1990 czyli reedycji dzieł zebranych w formacji Inkwizycja tam były nieco inne daty, więc na początek poprosiłem Adama o wyjaśnienie właśnie tych wszystkich zawiłości cyfrowo-liczbowych, które znalazły się w tytule ich materiału, jak również związanych z działalnością zespołu Powiem ja Ci tak, jeżeli chodzi o całe to zamieszanie z datami. Wynika ono przede wszystkim z tego, że jak na pewno kojarzysz i większość słuchaczy również, w 1989 roku upadła w Polsce komuna i ja przynajmniej tak w 90 latach, przynajmniej na samym początku 90 roku zaobserwowałem jak gdyby kolejną, w cudzysłowie teraz powiem, komunę, którą nazwałem Czarną Komuną. Chodzi tutaj o dokładnie rzecz biorąc władzę Kościoła wiadomo, oni przez tych trzy, kilkanaście, kilkadziesiąt lat nie byli u władzy. Tutaj nagle ją zdobyli ponownie i zaczęła się moim zdaniem oczywiście sformułowanie inkwizycja, jest to na, na wyrost, bardzo na wyrost, bo niczym ona nie przypominała tej średniowiecznej, ale, ale moim zdaniem była to jakaś forma takiej indoktrynacji społeczeństwa i dlatego nazwałem to Inkwizycja 1990. Dlaczego 1997? No to jest taka akurat śmieszna historia, któregoś dnia z kolegą oglądaliśmy jakiś film na temat Nostradamusa, który przepowiedział w 1997 roku mniej więcej koniec świata. Stąd, stąd nazwałem to 1990-97, bo powiedzmy, jeżeli miał nastąpić ten koniec świata, to i automatycznie inkwizycja przestałaby funkcjonować i istnieć. A dlaczego w nowej e, reedycji nie istnieje już ta druga dada? No to się samo przecież rozumie. 97 rok już minął, e, mamy nadal e, światy za oknami, więc wydaje mi się, że e, głupio by było zakończyć to w 97. Stąd te trzy kropeczki. Czyli tak, Nostradamus się pomylił się, o rzeczy y, tytuł, y, tytuł musiał być y, zaktualizowany. No dobrze, no to teraz y, kilka słów na temat y, y, zarania zespołu oraz właśnie tego, y, co znalazło się y, na krążku Inkwizycja 1993 kropki. W 92 nagraliśmy pierwsze swoje demo, czyli można byłoby tutaj już rzec, y, że, że zespół musiał powstać y, wcześniej. Zespół de facto powstał z zespołu Szafot, z którym grałem wraz ze Sławkiem przez ładnie parę lat. A I tak powiedzmy zmieniały się u nas troszeczkę pewne kwestie muzyczne, zmieniały się też skład zespołu. I w pewnym momencie zostało nas tylko dwójka z Szafotu i stwierdziliśmy, że robimy coś zupełnie innego. W międzyczasie właśnie spotkaliśmy się z naszymi de facto też kolegami z osiedla choćby nawet z Rogerem e, i stwierdziliśmy swoje robimy nowy projekt nazywamy go zupełnie inaczej e, zaczynamy jak gdyby od zera tak, to, tak sobie założyliśmy stąd e, myślę że to było dziś około 91 roku tak około bo już dokładnie nie pamiętam e, w 92 nagraliśmy weszliśmy do studia i nagraliśmy e, swoje pierwsze demo Szczerze powiem, że kaseta, którą potem wypuściliśmy, ona ogólnie brzmi jak demo. W tych czasach tak się nagrywa demówki, a w naszych czasach, czyli na początku lat 90., tak nagrywaliśmy swoje pierwsze materiały. Po prostu bida z nędzą była, nie mieliśmy pieniędzy i postanowiliśmy po prostu za, za że tak powiem, uciłane parę groszy wejść do studia i nagrać coś, z czym można byłoby się może nie tyle pochwalić, ale można byłoby zaprezentować komuś i ktoś by się, powiedzmy, tym zainteresował tym materiałem i wydałby go na, na jakimś, powiedzmy, dłuższym e, takim staku. Ale stało się tak, jak się stało. Nagraliśmy w 1992 tą demo. Ono zawierało bodajże trzy utwory. Demo nazwaliśmy Destiny, choćby z tego powodu, że taki miał, taki miał tytuł jeden z utworów. A bo chyba, moment to był grudzień, gdzieś 92, maj 93 dostaliśmy informację, że jestem zainteresowany Silverton, który chciał wydać tą, e, cał, cały nasz materiał. Notabene będę nawet nie wiedział, czy mamy jakikolwiek jeszcze inny materiał poza tymi trzema otworami, no ale mieliśmy na szczęście, wydaliśmy, e, oczywiście nagraliśmy całą resztę z tego e, e, materiału. Po czym znowu do nas zgłosił się Silverton, postanowił, poprosił nas o to, abyśmy nagrali jeszcze parę jakichś utworów, ale w języku polskim i tak też uczyniliśmy, nagraliśmy, dograliśmy dwa utwory, no i myślę, że to, jeśli, to wszystko, jeżeli chodzi o całość naszego materiału, którym dysponujemy, który zawarliśmy na reedycji, dorzuciliśmy do tego jeszcze utwór z koncertu z Warszawy i jakiś utwór z próby. Tak się właśnie przedstawia program e, tejże e, reedycji Inkwizycja 1990 z niedopowiedzeniem, ale przy okazji tutaj właśnie e, Adam wspomniał, że demówka nazywała się Destiny, natomiast, natomiast w książeczce dołączonej do reedycji wymienione jest wydawnictwo Thason Inquisition. Wobec tego padło pytanie z mojej strony, czy to są dwa różne materiały, czy też po prostu, no, któryś z tych tytułów był tytułem roboczym, no, i potem uległ zmianie. To demo miało dwie nazwy. Ja, ja wchodząc do studia, założyłem sobie, że to demo będzie miało taką nazwę, ale w pewnym momencie okazało się też, że koledzy wzięli, nie, Adam, niech to demo się nazywa tak, jak jeden z utworów zawartych w tej trójce i, są też zmiana, jak gdyby nazwy na Destiny. Dłoń, czyli Gość Rzeźni. To była kompozycja zatytułowana Satan Opened His Gates, a przywitaliśmy się w ogóle, bo to chyba nie powiedziałem, utworem Whisleys of Our uh, Guts. A naszym uh, gościem i moim rozmówcą jest uh, Adam z formacji Wish. No i rozmawiamy sobie o uh, historii uh, zespołu. Czyli wygląda na to, bo tutaj w, była wspomniana e, wyjaśnienia rozbieżne dotyczące dymówki, czyli wygląda na to, że e, materiał, który e, właśnie otrzymaliśmy w formacie CD, to jest e, połączenie dwóch sesji nagraniowych. Dokładnie tak. I teraz musisz, jak do mnie mam, e, znasz tematykę, pracujesz w radio, mniej więcej wiesz na czym polega nagrywanie wszelkiego rodzaju stafu, to, to musisz sobie uzmysłowić. w Dwa dni chłopaki nagrali całą resztę. Takich rzeczy w tej chwili się nie robi. Ja, myśmy z biegiem czasu widzieli, jeżdżąc po różnych rozgłośniach, jeżdżąc po różnych studiach nagraniowych, widzieliśmy jak to wszystko się odbywa, w jaki sposób nagrywa się materiał wiesz, dwa dni, pięć czy sześć utworów to jest jakiś kosmos, ale jak już wcześniej wspomniałem, myśmy po prostu nie mieli żadnych funduszy, My weszliśmy do studia, zapłaciliśmy parę złotych dosłownie, tam liczyła się każda godzina, bo facet nas liczył za każdą godzinę, a więc de facto były to takie ja wiem, próby, może nazwijmy to może to, nie, może próby nie, to, to było de facto 100%, wiesz, wchodziło się w sekcję rytmiczną w pierwszej kolejności, czyli bas, perkusja, potem dwie gitary, wokal i skład i koniec. No, jak wiesz, w tej chwili to jednak zabiera trochę więcej czasu, nad tym się troszeczkę człowiek skupia, siada, sprawdza, co wyszło, co nie wyszło, poprawia. Tam nie było takiej możliwości, znaczy może i było, ale finansowej nie było, więc co się samo przecież rozumie, że automatycznie też jej nie mieliśmy. No właśnie, tak to e, wyglądało. Przejdźmy teraz do kwestii personalnych. Czy w okresie, kiedy e, Grupa Wich była aktywna, działała, e, to był to zespół o stabilnym składzie, czy też e, towarzyszyła im e, karuzela zmian kadrowych? 99% czasu, jaki spędziliśmy razem, to... to... To tak, nie zmienialiśmy żadnego składu. Owszem, raz nam się zdarzyło jedynie poprosić tylko kumpla, który zastąpił Mańka na perkusji, który wszedł do studia, bo nagrywaliśmy drugą, e, drugą płytę, a oczywiście nie została wydana, to już jest temat na, na, na kolejnych paręnaście, parę dziesiąt minut. A, I to chyba jeden, jedyny raz, kiedy zastąpił Mańka coś inny i chyba na jeszcze jakimś koncercie. Ktoś też zagrał, bo Manik zaniemógł w pewnym momencie i dlatego ktoś, ktoś inny musiał usiąść za, za pałkami. A dlaczego ta druga płyta poniekąd nigdy nie została sfinalizowana? No to za chwileczkę się dowiemy. Bo tak, kaseta wydana przez, przez Silveton była, była bardzo dobrze przyjęta. Zespół pograł trochę koncertów z dużymi wykonawcami, bo byli to nie tylko wykonawcy metalowi. Mieli ogromne wsparcie ze strony oleja z proletariatu, kukiza z piersi właśnie była wspomniana, wspomniane prace nad, nad kolejnym materiałem i no właśnie, co wówczas nie zażarło, że tak szybko jak się pojawili, tak szybko zniknęli ze scenowych radarów. To jest naprawdę bardzo skomplikowana sprawa. Ja sam się dziwię. Zresztą, wiesz, nawet niedawno spotkaliśmy się przy browarku, choćby nawet w związku z reedycją tej płyty i zaczęliśmy sobie wspominać, i właśnie dochodziliśmy do takich wniosków odpowiadając sobie na pytania dlaczego, dlaczego, dlaczego, dlaczego Ogólnie rzecz biorąc, kwestia była zasadnicza. Pieniądze, to jest raz, dwa rodziny, bo każdy z nas powoli, powoli już wchodził w ten wiek, kiedy zaczęliśmy zakładać rodziny, a wiadomo rodzina jednak wiąże się z tym, że człowiek powinien zarabiać pieniądze, a nie tylko je wydawać. A no jak wiesz, zespół jest młody, stara się gdzieś wylansować, no to za wszelką cenę wbija się na każdą imprezę, a jak tylko dostaje taki cynk, choćby nawet tak jak wspomniałeś od Oleja, bądź, bądź od Pawła za bądź od Jeziora, którzy do nas dzwonili, słuchajcie, jest tam i tam jakaś sztuka, czy jedziecie? Jedziemy, okej, okay. no to jedziemy właśnie, wiadomo, za własną kasę, gramy czasami za przysłowiowe kufel piwa, A, y, to nas kręciło, ale ja mówię, rodziny mówiły stop, chłopie, ty zajmij się robotą, bo w końcu masz dziecko, na utrzymaniu trzeba coś z tym fantem zrobić, bawisz się tylko i bawisz, okej. Okay. To jest jedna kwestia, druga, no były też takie, ja, ja o tym bardzo też nie lubię mówić, były też kwestie e, z jakimiś tam ziołami i tym podobnymi rzeczami, wiesz, na próbach się ktoś nie pojawiał, raz, drugi, piąty. E, zaczęliśmy może kombinować, e, wiesz, próby się nie odbywały, e, nie rozwijaliśmy się, o może w ten sposób. Przestaliśmy się rozwijać, w pewnym momencie podziękowaliśmy sobie wszyscy razem i tak się to wszystko porozpadało. Ale faktem jest, że mieliśmy wielkie możliwości nawet, powiem Ci szczerze, bardzo duże, bo jaki młody zespół może sobie e, pozwolić na to, żeby wystąpić na dużych scenach, a myśmy sobie takie właśnie założenie postawili. Stwierdziliśmy, że jak grać, to tylko w pełnych obrotach na grubych scenach, tam gdzie faktycznie jest, tak jak to mówią, bardzo, bardzo, bardzo tłusto. I tak było, wiesz. z nami było masę różnych e, fajnych zespołów, poznawaliśmy ludzi, poznawaliśmy kontakty, e, ludziom się to bardzo podobało, e, zawsze, zawsze po koncercie mieliśmy jakieś e, kilku, kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu e, fanów, nowych, którzy przychodzili, pytali się o materiał, gdzie można kupić i tak dalej, tak dalej. Ja też uważam, że byliśmy bardzo koncertowym zespołem, bo brzmieliśmy na koncertach dużo, dużo lepiej. Jak wiesz, na dużych koncertach jest dobry sprzęt i to wszystko naprawdę bardzo, bardzo, bardzo kopało i nas to strasznie cieszyło, biorąc pod uwagę to, co się działo na, na kasecie. Kaseta to była po prostu porażka, jeśli chodzi o nagrania. a facet, który nam to realizował, nie miał bladego pojęcia, co to jest heavy metal, dosłownie, nie wiem co on wcześniej nagrywał i postaraliśmy się go jakoś przekonać, typu wiesz, przynosiliśmy szybko jechało się szybko, żeby zaoszczędzić czas do domu, brało się jakąś płytę, zarzucaliśmy mu, pamiętam Panterę chyba, Wulgara powiedzieliśmy, słuchaj, te, te wiosła mają brzmieć dokładnie tak, jak, jak Dimbaga, to ma być taki, taka pantera w brzmieniu. Facet, okej, okay, posłucha, posłucha i nie wiedział kompletnie o co chodzi, nie wiedział, jak to wysterować, dlatego to brzmiało, jak brzmiało. A na scenie, na scenie jak się podłączaliśmy, powiedzmy, pod piec na przykład, nie wiem, gości z Wejdera, no to, to, pamiętam, to była pierwsza, pierwsza chyba mesa bugi, jakie widzieliśmy, raktifier i Sławek, jak, jak łupnął w to, to po prostu ja sta, stając na scenie powiedziałem, chłopie, to jest po prostu tak, żre, że Jezu... No i tak też y, mieliśmy naprawdę wielkie, wielkie możliwości, które zaprzepaściliśmy. To jest prawda, to jest tylko i wyłącznie nasza wina, niczej, ja więcej. To, że Silverton nam nie pomagał, no to ok, zrozumiała rzecz, on miał takich kapel jak my pewnie kilka e, i on tylko liczył na, na sprzedaż i na jakiś tam zarobek, a nie na to, żeby promować, chociaż jedno z drugim ma dużo wspólnego. Nie wiem, dlaczego tak się stało ze strony Silvertona, ale ja nie mam do nich de facto pretensji. Pretensje mogę mieć tylko do nas, że zaniedbaliśmy temat. Mieliśmy dużo różnych, fajnych propozycji, bardzo dużo fajnych propozycji. Niektóre się kończyły bardzo szybko. Taka, taki prosty przykład. Kiedyś Olej mówi do nas, słuchajcie, zabieramy was na trasę. I mówię, no to po prostu rewelacja. On niczym innym nie może, inny, młody człowiek nie ma tylko o tym, żeby pojechać z dużą gwiazdą, z proletariatem. miał też właśnie grał, też właśnie Vader. No, ale zagraliśmy, nie pamiętam, parę koncertów dosłownie. Potem się, po czym się okazało, że wytwórnia, w której wydawał bodajże proletariat, E, jakaś, nie wiem czy to była jakaś kooperacja z inowetwórnią, która wydała najnowszy album Alastora, stwierdzili, że no to musimy promować Alastora, więc A Witch, no, A Witch no, my nie znamy, nikt nie zna Witch, Alastora znają wszyscy, więc zabieramy z sobą Alastora, tak się na przykład parę koncertów nam pokończyło. Ale, ale inne cały czas się rozwijały. Piersi nas wróciły na swoje koncerty, poznawaliśmy nowe kontakty, jakiś facet czy pamiętam do nas kiedyś połętał i mówi słuchajcie chłopaki, to co robicie nam się strasznie podoba, bo tam był z jakąś jeszcze jedną osobą i mówi chcemy, żebyście zagrali taką małą trasę po Skandynawii no to ok, fajnie, świetnie, tylko wiesz, kwestia wyjazdów, no to słuchajcie, przyjeżdżacie, my płacimy wam za to, za to, a całą resztę będziecie musieli pokryć własnej kieszeni, ale jest to w formie, wiadomo, promocji, więc promocja wymaga jakiegoś nakładu finansowego. Nas nie było na to stać, dlatego odpuściliśmy sobie ten temat i tak dalej, i tak dalej, dlatego to wszystko tak potem upadło. Serwis koncertowy północy. Pora na czy nasz serwis koncertowy, czyli najciekawsze wydarzenia w nadchodzącym tygodniu. Zerknijmy, co tam nas czeka. O ile nic się nie zmieniło, to trwać będzie europejska trasa, właściwie polski, polska część europejskiej trasy brazylijskiej formacji Never Chaos. W ubiegłym tygodniu zagrali trzy koncerty z formacją Incinerator. W tym tygodniu kolejne. I tu mamy tak 19, 19 czerwca w Bydgoszczy koncert w Syrence 20 czerwca w Krakowie w Pabie pod Ziemią 21 czerwca w Jarocinie w Kontrapunkcie i tam w Jarocinie wraz z nimi wystąpią formacje Moloch Letalis oraz Sotoris no a 20, 22 koncert w Zielonej Górze w Jeskinie no i tam wraz z formacją wraz z formacją Neurochaos wystąpi grupa Warfist zobaczmy co jeszcze nas czeka w tym tygodniu Spójrzmy tutaj na naszą mapę koncertową. Proszę bardzo już dziś, po południu, właściwie wieczorem, w warszawskim klubie Pogłos. Formacje H2O, All for Nothing, CF98 i Slag Abuse wystąpią, a to jest trasa formacji H2O. Trasa, która uświetnia dziesięciolecie wydania albumu Nothing to Proof, tak? Więc tak to, tak to się ma. Patrzę, co tam dalej mamy. 19, zerknijmy, czy coś tu... O, właśnie, 18. Czerwca. To jest, to jest również poniedziałek w Warszawie w Hydro zagad Berry Tomorrow wystąpi i w poniedziałek w, we wrocławskim Firleju form, ukraińska formacja Ginger do spółki z Minetaurem i Six Pounder. We wtorek 19 mamy, o tu będzie sporo, tu będzie sporo do wybierania, Queen's of the Stone Age w Warszawie na Torwarze. Kill Station Gage, Regan Age, Six i Tezis w Warszawie w Proximie. Ten koncert jest już wyprzedany, więc kto nie kupił wcześniej biletów, no to niestety... <śmiech> niestety musi się obejść smakiem. No i tego samego dnia, jakby było mało, to jeszcze ginger z minetaurem i karnalem w warszawskiej hydrozagadce. Także we wtorek 19 sporo się będzie y, działo. Sprawdzamy dalej. Przerzucamy kartkę w kalendarzu, co nas tutaj czeka. Mamy 21, czyli czwartek. Belzebąk w Bielsku Białej w Rudboju. No, od piątku 11 y, Bike Festival y, we Wrocławiu na stadionie olimpijskim. No i tam nas, co tam nas może e, interesować. W sobotę drugiego dnia będzie AC Drinkers, e, będzie Rudy Rudipel, to dla miłośników chlewi metalu. E, w niedzielę, 24, coś się strasznie Paradajsy e, rozegrały u nas w, w Polsce, bo znów się, znów tutaj, m, znów tutaj e, zawitały do naszego e, kraju, bo Paradise Lost będzie właśnie będzie właśnie e, jednym z zespołów, który, który wystąpi właśnie podczas tego festiwalu na Stadionie Olimpijskim w Wrocławiu. Tego dnia, co, co Paradise Lost, no, będzie jeszcze nocny, kochanek, jak ktoś lubi heavy metal, nie na poważnie. Patrzę, co nas tutaj jeszcze czeka, czy wszystko, czy nic nie zostało pominięte. Zerknijmy. to było, to było, to było. To było tutaj patrzymy, czy wszystko a nie, jeszcze, jeszcze, jeszcze sobota, Zabrze, Wiatrak Black Knight by Mara, Odsłona druga, Darknet Nordest, Luther Cold, Arkona i Arkona Besat Utuksul oraz Leng więc bardzo też bogato będzie w sobotę w Zabrzu, przejrzyjmy czy, czy to wszystko o tym było, o tym było o tym było, wybiegając nieco nieco w przód w poniedziałek za tydzień, 25 5 czerwca w warszawskiej hydrozagadce Chromex Jesus Peace i Year of the Knife no i przyszły dzień też będzie dość dość bogat jeżeli chodzi o e, koncerty więc trzeba tam będzie mocno potrząsnąć z karbonką żeby się żeby się wybrać na jak największą ilość imprez tak się właśnie przedstawiają tak się właśnie przedstawiają tutaj propozycje koncertowe na nadchodzący na nadchodzący tydzień a my e, wracamy do do dania głównego Dzisiejszego wydania rzeźni Jednego z dwóch dań głównych Czyli rozmowy z Adamem, wokalistą Nieistniejącej już formacji Witch Bóg w dom Tasak w dłoń, czyli gość rzeźni łakomisycja Twoje pierdolone sumienie formacji Witch, płyty inkwizycja 1990 i tak, zostają trzy kropki nie do powiedzenia, bo nie wiadomo kiedy właśnie e, ten rodzaj inkwizycji, o którym wspomniał e, Adam wokalista formacji Witch i jeszcze e, Potraw. W każdym razie Nostradamus się połonuił w 1997 roku. Niestety się to nie zakończyło. Wracamy do rozmowy z Adamem. E, pogdybajmy trochę. E, czy z innym podejściem wydawcy do was. Oraz, bo tutaj Adam wspomniał, że być może takich witchów to... Silverton miał napęczki pęczki e, oraz wydanie tego materiału e, na CD, choć no nie oszukujmy się lata 90. kiedy formacja Witch działała to był jeszcze jednak okres dominacji kasety czy, czy e, Adam uważa, że e, mieliby szansę na, na szersze zaistnienie e, w świadomości słaczy. no wspomniał tutaj, że m, to oni nie wykorzystali e, tej e, sytuacji no bo tutaj, tutaj było, było było kilka, e, było kilka e, takich historii że e, to mogło się potoczyć inaczej, więc w takie, w takie wróżenie, żeśmy się próbowałem Adama wciągnąć, żeby pogdywać. Czy, czy gdyby ciotka miała wąsy, to zostałaby wujkiem. Ja e, utrzymywałem dość taki e, stały kontakt z Silvertonem i e, co też nie było e, łatwe i proste, to był, mówię, to był początek lat 90. wtedy jeśli chodzi o telefony stacjonarne, to też, wiesz, nie wszyscy go mieli w domu. To mhm. Trzeba przypomnieć słuchaczom a więc pamiętam, korzystałem z jakichś telefonów kumpli, bądź w firmie, w której pracowałem od czasu do czasu. Szef pozwoli mi zadzwonić, czap, nie? bo po prostu niepojęte rzeczy, ale to miało miejsce. I tak rozmawiając z nimi, powiem Ci szczerze, że oni większość materiału wydawali na, na, na kasetach, jednak na kasetach. Szczerze powiem, że nie przypominam sobie, żeby nawet większe jakieś gwiazdy tamtego okresu były przez nich wydawane na płycie pamiętam taką kapelkę, z którą akurat się pojawiliśmy razem, KSU, nie wiem czy kojarzysz, no to akurat jak przyjechaliśmy rozliczyć się z, za materiał, przyjechało też KSU i oni też właśnie wydawali kasetę, a to już była znana gwiazda, przynajmniej wtedy dla mnie była, a więc tak Konkretnie powiem ci, że nie przypominam sobie, żeby Silverton wydawał jakieś e, płyty kompaktowe. Myślę, że na pewno jakieś tam były, ale, ale było ich na pewno nie, bardzo, bardzo, bardzo niewiele. Oprócz tego e, Silverton wydał taką składankę Mury Jerycha, mhm. e, w której główną gwiazdą e, była Ira. Myśmy też tam byli. E, szczerze Ci powiem, też do końca nie pamiętam e, z jakim utworem. Ale no nieważne. I też ona wyszła wyłącznie na, na kasecie, a nie na płycie. A tam były same same tuzy y, roka i, i metalu. No czyli jednak, y, czy jednak ten kompakt to tak naprawdę wiele, y, wiele by y, nie zmienił. A do mnie jako potwierdził moje słowa, że lata 90 to był jednak czas dominacji kasety. Tak, taką kolejną cegiełką wrzuconą do grudka Wiedźmy czyli formacji Witch jest szata graficzna kasety. Właściwie żadna. Zrobiona, no, wygląda jak zrobiona w 5 minut na kolanie. A wówczas sporo osób kupo kupowało oczami. Fajna okładka, fajne logo wezmę. No bo wówczas nie było takich możliwości, że klik Bandcam, YouTube, e, iTunes, Deezer, Spotify i sprawdzimy. E, Facebook, tak? MySpace, kiedyś jeszcze, albo parę innych serwisów i sprawdzamy, co ci goście e, grają. No, nie zawsze też można było na szybko od znajomka e, posłuchać, tak? Z kasety, z płyty, nie mówiąc o e, kompakcie. W, w radiu też, e, no jak na lekarstwo, tak? Były oczywiście, były oczywiście e, audycje, ale no chociaż to już były te lata 90., że już ich było znacznie więcej niż, niż, niż w latach 80. No ale no nie było jeszcze całego tego internetowego zaplecza, bo tutaj na tak na przykład no, w tej chwili wszystkie klasyczne, rozgłośni wszystkie klasyczne programy, które pojawiają się jeszcze w eterze, a nie tylko w sieci, no to w stosunku do, do programów, które pojawiają się w internecie, no jeżeli chodzi o, o szybkość prezentacji pewnej e, muzyki, no to, to nie mają startu, tak? Rzeźnia jest raz w tygodniu, tak? Zakład Patologii dźwięku jest raz tygodniu, to tak, kilka innych programów raz tygodniu, a taka, a taka ekipa, która prowadzi na przykład rozgłośnie e, e, internetową, może dosłownie w kilkanaście, kilkadziesiąt sekund za, mm, zareagować na coś nowego, co się e, pojawi właśnie, jeżeli chodzi o jakieś e, wydatnice, więc no, jak to było e, z tą okładką, w ogóle jak to się stało, że materiał poszedł z taką z taką okładką, jaką poszedł? To masz rację. A propos naszej układki, do której też mam wiele, ale nie wiem czy wiesz, powstała dosłownie chyba dzień przed wyjazdem do Silvertonu, wcześniej facet, który nam projektował, znaczy nie tyle projektował, co miał wykonać tą układkę na, na jakiś wzór mojego projektu przywiózł nam tą, bodajże, okładkę dzień dosłownie przed wyjazdem. Jak zobaczyłem, to powiedziałem, stary, nie, nie, nie, błagam, to jest po prostu kisz, to jak, jakieś jelenie na rykowisku. To musi zupełnie inaczej wyglądać. Dlatego on mówi, stary, to ja już nie mam więcej czasu. Aha. Stąd ta okładka taka, jaka była na tej kasecie, czyli najprościej, jak tylko można. Ja mówię, słuchaj, zrób, namaluj coś takiego, jak, nie wiem, a, taką płytę nagrobną, napisz łyć, no bo wiadomo, wiedźmy nie były kochane nigdy i tam wpisz tylko nazwę Inkwizycja 1990 -97 w gotyku w jakimś Irish na przykład i on to wykonał, zabraliśmy to, on dosłownie przybieg z tą okładką, zabraliśmy ją do Silvertonu i tak to mniej więcej wyglądało, A, ale tak jak mówisz faktycznie, ja pamiętam jak facet nam płacił za materiał to wyglądało w ten sposób, że przyjechaliśmy do niego i on mówi, ile chcecie za ten materiał Podliczyłem tam faceta, ile wydaliśmy na, na, na pewne rzeczy. On wyciągnął reklamówkę, ja teraz nie przesadzam, wyciągnął taką nabitą pieniędzmi reklamówkę, wyrzucił tych, tych parę setek, czy to wtedy było chyba miliona, ile pamiętam, a wyrzucił tych parę baniek na, na stół, teraz panie brzmi, parę baniek. Wtedy to było dosłownie kilkaset złotych, przeliczając na aktualne e, pieniądze. I powiedział, okej, okay, bierzcie, jest wasze, materiał już jest mój, podpiszcie je tylko tutaj ten cyrograf i to wszystko. No, kiedyś, jak, to, jak widać, podpisywanie kontraktów było na przykład firmy Silverton było bardzo proste. Życie po Witch, co działo się z muzykami tworzącymi skład tej formacji w, w momencie, kiedy ich drogi pod szyldem się rozeszły? Czy, czy dalej siedzą w muzyce, czy zajmują się innymi tematami, czy tutaj na drodze stanęła tak zwana proza życia, rodziny, praca zawodowa i czy to weszło już tak głęboko, że, że nie ma czasu na młodzieńcze fanaberie? To tak jak mówisz, każdy z nas praktycznie poszedł własną drogą. Roger akurat w, w wtedy już coś kombinował e, i, i zaczął chyba grać w, zesporze, w zespole Sira, e, Domniałam, że znanym tobie zespole. E, to był chyba jeden z pierwszych takich, nasze, na, nazwijmy to naszego podwórka, kapel, które, e, która nagrała poza granicami kraju swój materiał, chyba w Music for Nations, o ile pamiętam, ale mogę się mylić. A jeśli chodzi o Sławka, Sławek stwierdził, że jednak uderza w klimaty zupełnie inne, niemuzyczne, czyli w klimaty wideo i gdzieś tam zatrudnił się do firmy i kręcił, coś tam robił na komputerkach, czyli komputerki były już jego w tym momencie jakimś takim guru do dnia dzisiejszego notabene są ja uderzyłem w klimaty już stricte de facto bardzo bliskie tobie bo, bo bawiłem się w dziennikarkę prowadziłem kilka bodajże programów, choćby nawet rzeźnie, tylko moja rzeźnia nazywała się rzeźnie jak to tydzień to był 90 bodajże pierwszy, bądź drugi rok, już też nie pamiętam dokładnie. I tak pracowałem przez ładnych parę lat, jeżdżąc akredytacjami na wszystkie metalowe koncerty w Polsce i czasami zdarzało się za granicę. Jeżeli chodzi o Filipa, Filip się zajął chyba też biznesem, otworzył firmę. Tak więc Maniek, nie wiem, Manik, Manik chyba zaczął jeszcze coś tam grywać i, i potem się tak troszeczkę odciął. Już nie mieliśmy z nim kontaktu, ale on grał, on, on długo, bardzo długo grał na perce, gdzieś tam z różnymi bandami, nawet chyba założył swój i do dnia dzisiejszego, z tego co wiem, coś tam jeszcze grywa i tyle. A czy przez te lata po Witch nie kusiło ich, e, czy nie kusiło muzyków, żeby e, znów się spotkać, czy się wspólnie pograć, dać sobie drugą szansę e, i właśnie wskrzesić wieźmę No bo zapewne siłą rzeczy wpadali na siebie. E, na mieście, czy przy okazji właśnie różnych, e, różnych, różnych muzycznych wydarzeń. No, pewnie zdarzało się, że się widywali. Powiem Ci, że dla mnie y, w tamtym czasie i chyba dla kilku jeszcze osób typu Sławek, nie wiem, chyba Roger, to już był rozdział zamknięty. Dlaczego? Roger już naprawdę poszedł bardzo wysoko z Sirą. Jeździł praktycznie z koncertu na koncert, na koncert. Po całej Polsce chłopaki jeździli, więc uważam, że tutaj już dla niego też temat się zamknął. Sławek stwierdził, że to, co robi, zaczyna mu się po prostu bardzo, bardzo podobać. Odkrył, odkrył swój drugi talent, bo on naprawdę był bardzo też utalentowanym człowiekiem. Mówię też, bo, bo to każdy z nas miał w sobie jakieś ukryte talenty, a Sławek miał też kilka i stwierdził, że wow, teraz, teraz to, co robię, to jest coś, co, co pokochałem. Dlatego wydaje mi się, że dla niego też był to już temat kompletnie zamknięty. Ja też, jeszcze tak nawiążę, też zacząłem się bawić, z... znaczy też dla mnie śpiewanie zawsze było czymś bardzo ważnym w życiu, bo ja nigdy nie traktowałem muzyki e, jako formy zabawy, tylko bardzo na poważnie, a dlatego, szczerzeć też, że nie toleruję kapel, które robią sobie y, z, z muzy jakiś jaj. A, y, dla mnie muzyka to jest coś bardzo poważnego, z jakimś ważnym przesłaniem przede wszystkim. E, lubimy się wykrzyczeć, to była właśnie taka forma mojego krzyku. A, i dlatego też postanowiłem dalej śpiewać e, pamiętam, ale to był bardzo, bardzo króciutki epizod, e, zebrał się zespół, który niegdyś tworzył e, grupę piersi i, i tak kiedyś e, Tomek Żelasko, który grał w zespole piersi, e, ze mi do mnie i mówi, ja tam, m, słyszałem, że Łódź już nie ma, a czy nie chciałbyś u nas pośpiewać? E, zgodziłem się, przyszedłem m, Spróbowali mnie, ok, powiedzieli, jest, jest ok I, i tak przez chyba e, pół roku jeszcze u nich śpiewałem, bądź może nawet dłużej, ale potem to też się samo z siebie rozsypało, też szczerze powiem ci, też nie pamiętam dlaczego, bo to już odległe, zamieszłe czasy. A czy ten projekt, o którym przed chwilą Adam wspomniał, czy doczekał się jakiejś nazwy, nazwy, koncertów, nagrań, czy... no bo tu była, padła, padła, padła informacja, że mniej więcej pół roku trwała przygoda Adama z tą formacją. Taki No Name to on faktycznie był na samym początku, potem, potem miała jakąś nazwę, ale ja już jej nie pamiętam. Wiem, że była bardzo dziwna, wymyślona na jakiejś imprezie, po jakimś naprawdę mocnym ziółku, bo, bo śmialiśmy się chyba przez tydzień z tej nazwy. E, trochę mi nie pasowało, bo jak wcześniej wspomniałem, ja zawsze wszystko traktuję na poważnie, jeśli chodzi o muzę, a przede wszystkim o teksty, więc ona nie licowała z tekstami, ale jakoś tak chłopaki się uparli, koniecznie chcieli pozostawić. Nie pamiętam, nie pamiętam, więc coś bardzo wyjątkowo śmiesznego to było w tyle. Masak w dłoń, czyli Gość Rzeźni naszym dzisiejszym gościem jest Adam z o polskiej formacji e, Witch. Jak y, Adam i koledzy zareagowali na e, propozycję wydania e, Inkwizycji? Popukałeś się w czoło, powiedziałeś wow, e, z, bo z tego co e, ja wiem, no to e, Leszek dość długo e, szukał kontaktu e, z zespołem, starał się do nich e, dotrzeć, żeby właśnie móc ten materiał wydać. Dzwoni do mnie e, Roger i... Mówi, bo to do, do, przez Rogera się praktycznie e, z nami kontaktował. E, ja nie mam e, żadnego, nie mam fejsa ani Instagrama. I powiem Ci tak szczerze, właśnie stąd miał problemy z nawiązaniem z nami kontaktów, ale któregoś dnia dzwonił do mnie Roger, mówi, słuchaj, u, jakiś gościu się dobija, chce wydać e, jeszcze raz naszą, nasz materiał, co Ty na to? Nie mówię, słuchaj, jeżeli ktoś chce coś wydać po to, żeby choćby nawet przypomnieć, że coś takiego jak uciskniało, ewentualnie puścić muzę z lat 90. ludziom, którzy się w latach 90. urodzili, którzy nie mieli do czynienia z tego typu muzą na co dzień, a więc jak najbardziej, czemu nie? Jest to forma jakiejś tam cały czas reklamy, a przede wszystkim, nie wiem, ja, ja to traktuję jako naprawdę takie dla mnie cały czas jest to jedno wielkie przesłanie, każdy z tych tekstów, które napisałem podpisuje się obydwiema rękami pod tym. Nie wstydzę się tego w żaden sposób, więc wydawało mi się, że ten, ten mój krzyk, który niegdyś w latach 90 miał miejsce, aktualnie jest, jest bardzo, bardzo na, na czasie więc było mi bardzo, bardzo miło, że ktoś się tym może po raz kolejny zająć, więc postanowiłem iść w to. Mówię, ok, podaj mój numer jak chcesz, czy ty chcesz poprowadzić, roże nie, bo ja mam swoje roboty dość sporo na głowie, więc jeżeli byś mógł się tym zająć, masz chwilę czasu, no to, to zajmij się i tak też się potoczyło bardzo szybko de facto, bo bodajże w grudniu chyba się z nami kontaktował, a teraz już też nie pamiętam dokładnie, ale myślę, że to było gdzieś tak około grudnia, a w maju już płyta jest na półkach, więc wow, tak, to było wow, to co to, to powiedziałeś. Nie, nie sądziłem, że ktoś jeszcze pamięta o zespole Łyć. No, czasami można, się, czasami można się bardzo miło e, rozczarować. E, czy ten materiał, który został opublikowany e, pod tytułem Inkwizycja 1990, myśli hmm, trzy, trzy, kro, trzy kropki został poddany jakimś zabiegom tuningującym? Nie wiem, czy to był nowy mix, nowy mastering, etc.? Leszek próbował się kontaktować z Silvertonem, ale z tego co wiem e, powiedział, że było to awykonalne. Też nie wgłębiałem się, dlaczego awykonalne. Do mnie mam. Może, że wytwórnie już dawno nie istnieje. Do, chyba o to chodziło. E, stąd był problem z materiałem. Ja, ja posiadałem ten materiał nagrany na kasecie, e, którą ten, jakby ci to powiedzieć, Silverton wydał to na kasetach, której mm -hmm. jakoś była mega wątpliwa, a wiadomo jak to się odbywa to już tam się nagrywało na, na przyspieszonych obrotach tych kaset zawsze tam było kilkaset yy, więc wytwórni zawsze zależało na tym, żeby jak najszybciej to nagrać i jak najszybciej to wrzucić na półkę, żeby zacząć zarabiać, więc mówię ta jakość była straszna, po prostu straszna a ja miałem to nagrane bezpośrednio ze stołu po całej sesji nagraniowej w studiu Polskiego Radia Stwierdziłem, że chciałbym mieć tak, e, taką pamiątkę i na pewno lepiej nagrane niż to dostanę z Silvertonu, stąd też e, odtworzyłem te wszystkie nagrania z tej kasety. Trochę bałem się, że, że jakość będzie też słaba, bo tej kasety nie ruszałem już od nastu lat, albo może i dłużej, bo praktycznie jak nagrałem ten materiał, ja może raz, dwa, trzy razy przesłuchałem jej. Potem bazowałem tylko na MP3-kach, które sobie też zgrałem z tej kasety, ale Leszek powiedział, że MP3-ki nie wchodzą w rachubę, to musi być coś w formie, nie wiem, wave'a, flaka, czyli bezstratnej jakości i też siedziałem kilka dni, zgrywałem to wszystko z tej kasety. Udało mi się też parę utworów, chyba bo że to był Cień Martwej Duszy. A miałem to na dacie. To zgrałem sobie wtedy na data, a, bo to już było troszeczkę później, więc miałem taki, taką możliwość. A, posiadałem taką kasetę. To też nie było łatwe, to wszystko było drogie bądź za dewizy. A, posiadałem taką kasetę, zgrałem sobie te bodajże dwa bądź trzy utwory i też odtworzyłem sobie to i wysłałem to Leszkowi. I... I pozostała, no, cała część materiału jednak była z kasety. Oczywiście remaster, y, który tam przerobiliśmy y, z ekipą od, y, od nich. To, to była, słuchaj, naprawdę y, katorga. K każdy miał jakiś pomysł na, na, na ten dźwięk, który tam był zawarty na tej kasecie. Ja wysłałem to w WAVE, ale zaznaczyłem, że musi być więcej basu, musi być więcej to. Potem y, oni też dokładnie, no, ciężko jest powiedzieć komuś y, tak dokładnie o co ci chodzi w tym utworze, w tym nagraniu, więc porobiłem sobie screenshoty z korekcji, jaką sobie poustawiałem na słuchawkach i wydawało mi się, że tak to brzmi najlepiej. Wysyłałem im ten materiał w oryginale i po jakimś takim swoim remasteringu dostawałem zwrotną informację, że a tu na przykład, a gdybyś to zmienił tak, a, a gdybyś na przykład zrobił to i to, czy to nie byłoby lepiej. Wprowadzałem te zmiany, dawałem swoje i tak ten materiał odbijaliśmy jak ping-pong.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 To była kompozycja popiu, która pochodzi również, taka instrumentalna kompozycja, która pochodzi z albumu Inkwizycja 1990 i tutaj właśnie... Yy komyślnik i trzy kropki nie do powiedzenia, tymczasem minęła godzina, godzina pierwsza w rzeźni słuchacie wywiadu z Adamem, wokalistą formacji Witch, formacji już nieistniejącej. Zostało nam jeszcze kilka kwestii do, do tutaj do omówienia w tym wywiadzie Następna, następny temat to właśnie szata graficzna czy ta szata graficzna która zdobi reedycję to nawiązuje do tej pierwotnej idei ilustracji, która miała ozdobić ich okładkę moim pier pierwszym takim zamysłem było, były ryciny średniowieczne reciny i e, chciałem, żeby się to po prostu odtworzył. E, de facto ciężko było mi powiedzieć o jakie reciny mi chodzi. W tamtym, w tamtym czasie, to był 92. rok, e, to wyobraź sobie internet. No, nie wiem, ja już nawet nie pamiętam, czy modemy wtedy były takie e, e, popularne. Szczerze też nie pamiętam. Nie kojarzę. Myślę, że dopiero chyba później modem był w każdym domu. E, więc... E, ewentualnie, co mogłem gościowi przekazać, to tylko to, co mnie interesuje, mówiąc mu, słuchaj, e, narysuj coś w stylu rycin średniowiecznych, żeby tam był jakiś, jakaś wiedźma, żeby tam był jakiś sabat czarownic i tym podobne rzeczy, jakiś taki, wiesz, podupadający kościół, pamiętam do dziś, nie? Te wszystkie swoje sugestie. I on to tak zrobił, że no, wyszło to, to troszeczkę komicznie, dlatego też nie pojawiło się, a w tym momencie, wiesz, przy takich możliwościach, jakie są w tej chwili, e, określenie, co Cię bardzo interesuje i jak chcesz, żeby to wyglądało, jest banalnie proste. Podsyłasz parę pomysłów, ktoś to bierze, aczkolwiek powiem Ci szczerze, że tu mieliśmy z taką bardzo, bardzo, bardzo spójną linię i stwierdziliśmy jednoznacznie, że to musimy być właśnie ryciny. Szczerze powiem, że nawet on powiedział mi to wcześniej, zanim ja zasugerowałem o tych rycinach, to już dostałem taką informację, że dobrze byłoby, żebyśmy użyli średniowiecznych rycin. Więc słuchaj, jak nie wiem, jakaś telepatia między nami tutaj y, chyba była. Najprawdopodobniej. I y, całą, całą szatę graficzną opracował grafik ze strony już wydawcy, z którym nie miałem praktycznie rzecz biorąc chyba kontaktu, z tego co też kojarzę, bo tych maili różnych dostawałem od różnych osób, więc też szczerze nie pamiętam, czy to był grafik, czy to był ktoś, kto tylko współpracował z wydawcą, nie mam tego pojęcia, ale wyszło to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Mnie się to osobiście również bardzo podoba. fizyczne nawiązujące do tych um, takich bardziej yy klimatów. Dobrze, co tam dalej mamy? No właśnie, bonusy, o których, o których wspomnieliśmy, wspomnieliśmy na początku. O tych, które właśnie trafiły na krążek Inkwizycja 1990 myślnik 3 kropki. Jak mówię, Adam te utwory, te, o tych utworach wspomniał, wspomniał na początku, ale poprosiłem go teraz o, o kilka dodatkowych informacji na temat właśnie tychże kompozycji. Pierwszy z nich to e, utwór e, Nie Pytaj, który no jak sam Adam za chwilę powie, to chyba największy kompromis, na jaki poszli w swojej e, karierze. To jest e, utwór, wiesz, to właśnie to jest to, o czym wcześniej wspomniałem, czyli Silverton zgłasza się do nas i mówi, słuchajcie, chłopaki, wszystko jest fajnie, ale bardzo dobrze się sprzedaje też rock, nie tylko heavy metal. E, ja tu troszeczkę e, muszę tutaj posypać się głowy popiołem i przyznać się do tego, że poszliśmy tutaj mocno na komercję, w komercję, bardzo mocno, to, to wstydziłem się tego troszeczkę później. Jeżeli wiesz, Silverton ci dzwoni, czy tam, nie wiem, e, pisze, słuchajcie, musicie nagrać coś takiego balladowego, coś tak bardziej po polsku, musi być po polsku, Panowie, teraz jest, jak to pamiętam mówił, teraz jest czas na polską muzeum. Szliśmy w tym kierunku, stwierdziliśmy, wiesz, Karkas też popełnił taki błąd. Słonsąg to jest po prostu kosmos w porównaniu z poprzednimi płytami, więc stwierdziłem, że no okej, okay, no my w radio po prostu regulacja. Tym bardziej, że wcześniej naszą kasetę chyba zawiósł Paweł Kukiz do, do Brumu, prowadzonego przez Wojewódzkiego i tam, tam prosił, czy prosił, czy chciał, żeby Kuba opuścił nasze utwory, jakikolwiek jeden utwór, choćby w trakcie jego audycji. Wojewódzki posłuchał sobie tego i stwierdził, nie, to jest, to jest King Diamond, on już jest po co nam drugi King Diamond. I, I teraz nie pamiętam, czy to poszło, czy nie. Prawdopodobnie znając Pawła Kukiza poszło bo Paweł był bardzo oparty i wiesz, mocno pnie się do wytyczonego przez siebie celu, więc najprawdopodobniej poszło, ale ręki nie dam sobie uciąć. I też dlatego, co chciałem jeszcze powiedzieć, no, nie pytaj jest po prostu takim utworem, takim kompromisem między tym, co graliśmy, a tym, co żądał od nas wydawca. Myśmy myśleli, że, wiesz, że nagramy mu taki jakiś jeden bądź dwa utwory, co też, okej, okay. muzycznie było to troszeczkę inne niż, niż nagrywaliśmy do, do, do tej pory, e, ale z drugiej strony tekstów do dnia dzisiejszego się nie wstydzę. E, zawsze zawsze to, co, to, co robię, staram się robić dobrze i z serducha, kompletnie z serducha. I dlatego też może poszliśmy na ten kompromis. Stwierdziliśmy, dobra, nagramy te, nagramy te dwa otworki, niech one sobie fruwają po rozgłośniach radiowych, też czy też po jakichś tam składakach, bo miały być jeszcze dopuszczone jakieś na rynek składanki. I, i okej, okay, na tym kończymy. Już nie chcieliśmy więcej wracać do, do, do, tej, do tej tematyki. No i stąd są te dwa utwory. I, i cień martwy, i duży. I, i nie hmm. dla mnie e, bardzo zgrabna e, rokowa ballada e, w utworze, w utworze Nie Pytaj, e, Wiedźmą e, wyszła. Tutaj słychać e, inspirację, inspirację e, Panterą jak najbardziej. E, powiedziałbym, że gdzieś tu takie delikatne cemetery cemetery Gate w końcówce e, utworu się e, pojawiły. Dobrze, e, kolejny z bonusów, który, e, który omówiliśmy sobie, to to miało być co? To miał być utwór zatytułowany We Slaves of Our Gods. Te, tej kompozycji sobie dzisiaj e, słuchaliśmy, ale tu jest właśnie e, w takiej wersji e, z Peruby. Co to, co to, jaka jest geneza tego utworu? Tak, to, to gdzieś mi się po prostu stało, bo e, mieliśmy, ja, ja chciałem, żeby na tej płycie było coś więcej, znacznie więcej niż na kasecie i wszystko, co miałem, e, znaczy ja wiesz, że ja mam jeszcze więcej innych rzeczy, e, witchów, ale one jakościowo nie były na tyle dobre, e, żeby męczyć słuchacza, więc postanowiłem tylko mm, wrzucić jeden utwór z próby, Akurat wtedy bez wokala Pamiętam nawet dlaczego Nie zaśpiewałem na, na tej próbie Dlatego, że po prostu Sprzęt, który tam mieliśmy A w, w naszym klubie W którym mieliśmy próby gdzieś wyjechał wokal, wokalny i, I nie miałem po prostu na czym zaśpiewać tego To, to, to przecież tak jakoś mi się wiesz, zaczęło Wszystko przypominać Jak odsłuchiwałem tych kaset Zgrywałem je do, do, dla producenta Dla nowego wydawcy no i taka próba. Wydaje mi się, że ta próba nawet chyba, jeśli chodzi o brzmieniowo, lepiej brzmiała od oryginalnej e, kasety e, wydanej przez CBS. Kompozycja który, z która, którą tutaj żeśmy e, omówili, to utwór, e, utwór Witch. On jest tutaj też w dwóch, w dwóch wersjach. W wersji koncertowej oraz w wersji instrumentalnej. No i poprosiłem e, o e, szczegóły dotyczące tejże wersji e, koncertowej tejże kompozycji. To było, no, czy to było studio S4 w Warszawie. E, Kiedyś zgłosił się do nas taki gość, wydawca, stwierdził, panowie, słuchajcie, słuchałem was, to, co robicie, bardzo mi się podoba, chciałbym to wydać, ale m, chciałbym to wydać w formie takiego, jak gdyby, koncertu, znaczy może nawet nie tyle koncertu, co takiego występu na 100%. Wychodzicie na scenę w Studio S4, gracie wszyscy razem, a, zgrywamy to i, i wypuszczamy to na rynek. Myśmy, myśmy w życiu już czymś takim nie mieli wcześniej to czy nie, więc stwierdziliśmy, że czemu nie. E, przyjechaliśmy do studia, faktycznie taka wielka salka, e, wszystko fajnie wytłumione, e, de facto taka mała scenka. Usiedliśmy, zagraliśmy, tam chyba cały materiał plus parę jeszcze jakichś utworów. Witch, e, ten utwór, which pojawił się e, też dlatego, że on miał być na, na drugiej naszej płycie, a o, nagraliśmy go, w, pierwszy raz zagraliśmy go w S4 w Warszawie w formie takiego koncertu tam było parę osób, tam nie było publiczności jako takiej, powiedzmy tam, nie wiem, nie pamiętam, parę osób siedziało, słuchało tego, nawet chyba z tego co pamiętam, mieli zakaz odzywania się, bodajże bicia brawa nawet, bo to wszystko było rejestrowane na żywo, na 100%, tam nie było żadnych poprawek, żadnych wcześniej prób, tylko po prostu wyszliśmy, zagraliśmy, a potem, nie wiem, bodajże, tak, to był kolejny utwór, bez wokala już, łyć. I on miał się znaleźć, to już był ten materiał nagrany na drugi, na drugi, na drugą płytę, ale jak już wcześniej wspomniałem, druga płyta w ogóle się nie pojawiła, szkoda, bo tam było pięć, sześć fajnych, naprawdę bardzo fajnych utworów, takich już konkretnie zaaranżowanych, przemyślanych, a powstawały wtedy teksty, już pisałem praktycznie, chyba do wszystkich utworów już miałem teksty. Nie mieliśmy jeszcze jest tego zgranego basu, bo rozstaliśmy się z, już z Filipem, a rozstaliśmy się wtedy już też z Mańkiem i tak naprawdę siłą rozpędu chcieliśmy na, skończyć ten materiał, a, ale stwierdziliśmy ze Sławkiem, że to nie ma jednak sensu, bo co z tego, że wyprodukujemy materiał, a nigdy go na żywo już nie zagramy. Czyli co... was Witch wersji koncertowej stu ze studia e, S4. Wówczas też zarejestrowano ten utwór w wersji e, instrumentalnej, tak? I to była kompozycja, która miała znaleźć, się, miała znaleźć się na drugiej płycie, która jednak nigdy nie została przez zespół Witch e, ukończona. Dobrze, moi drodzy, to jesteśmy prawie, że na półmetku m, naszej dzisiejszej e, audycji. Pierwsze danie główne, czyli Wiedźma e, za nami. Za kilkanaście minut pojawi się saksończyk, czyli formacja sakson i tutaj pogramy sobie nagrania z czwartej, piątej, szóstej płyty, czyli jak gdyby będzie taki ciąg dalszy pereł przed wieprze i będą też pytania związane właśnie z tymi płytami i będą do wygrania krążki sakson, ale zanim do wygrania krążki sakson, to będą też do zdobycia krążki witch inkwizycja 1990 myśli 3 kropki. Co trzeba będzie, trzeba będzie zrobić, że żeby wejść w posiadanie y, krążków formacji Witch, a no trzeba będzie odpowiedzieć m, na m, pytanie, e, które m, poniekąd wiąże się z utworem, który pojawi się za moment. Więc może najpierw ten utwór, e, a e, później e, pytanie. To była kompozycja Cień Martwej y, Duszy, która pochodzi y, z repertuaru y, formacji, w której y, wcześniej y, grał Adam. E, zanim powstała e, formacja e, Witch. No i ten, e, ten utwór został, został e, przez e, Adama e, i kolegów zaadaptowany właśnie e, i wprowadzony do repertuaru formacji e, Witch. No i teraz trzeba podać nazwę tej formacji, z której, e, na gruzach której e, powstała grupa e, Witch. W ramach podpowiedzi powiem, że Adam tę nazwę wymienił na początku naszej rozmowy, więc kto uważnie słuchał, to nie będzie miał problemu z odpowiedzią. Zgłaszasz się, się telef telefonicznie 22 58 33 555 rzeźnia małpa czyli mailowo albo prywatna wiadomość na antyradiowym Facebooku. No i zasady są niezmienne. Imię, nazwisko, e, pełen adres albo informacja, że Warszawa lub okolice i możliwość odbioru e, osobistego. Do zdobycia pięć egzemplarzy e, albumu Inkwizycja 1990 <śmiech> formacji. Witch. Na gruzach jakiej, jakiego zespołu, na gruzach jakiej formacji powstała grupa Witch. W ramach podpowiedzi ta nazwa padła na początku naszej rozmowy. I jeszcze jedno nagranie formacji Witch polskojęzyczne Młot na Czarownicę. spokojniejsza e, kompozycja w dorobku, w dorobku formacji e, Witch. To, była, to był utwór Młot na Czarownicę. E, Arek i e, Sławek mają już e, swoje egzemplarze e, płyty Inkwizycja 1990. Pytanie y, na uważne słuchanie było. Na grozach jakiej formacji powstała e, grupa e, Witch? Czekam na Wasze e, zgłoszenia. E, 22, 58, 33, 555, rzeźnia małpa, tam jeszcze przez n, kilka minut, albowiem potem bierzemy się za pytania związane z grupą Saxon, bo dziś jeszcze oprócz płyt Witch do zdobycia dziewięć e, egzemplarzy, e, dziewięć sztuk płyt Saxon w 4, czwartej, piątej i 6. E, Płyty pytań będzie trzy. E, Pytanie będą trzy, więc osoba, która prawidłowo odpowie na komplet pytań, czyli na trzy, osoby, które odpowiedzą, otrzymają, otrzyma, otrzyma jeżeli będzie to jedna osoba, to otrzyma, jeżeli więcej osób będzie losowanie, to będzie komplet, czyli czwarta, piąta i szósta płyta sakson. Jeżeli nie będzie, jeżeli nie będzie kompletu odpowiedzi, no to wówczas osoba, która będzie miała, bądź osoby, które będą miały dwie prawidłowe odpowiedzi, wezmą udział w losowaniu kompletu. Bądź natomiast pozostali, którzy będą mieli przynajmniej e, przy jedną odpowiedź na pierwsze, na drugie, bądź na, na trzecie e, dobrze mówię tak na to, wezmą, to wezmą udział e, w, losowaniu, w losowaniu po prostu pojedynczych egzemplarzy czwartego, piątego i szóstego krążka grupy Saxon. No to e, lecimy dalej z naszymi perłami przed nami No dzisiaj taka audycja Widzieć ma i Saxonczyk. Princess of the Night z albumu, który ukazał się 5 października roku 1981. Krążek nosił tytuł Denim and Leather. She used to be an iron horse 20 years ago. Used to bring the mail to me through the ice and snow. I've sat alone and her streaming through the night 90 tons of thunder The night z albumu Denim and Leather, czyli Jeans i Skóra Płyty wydanej w październiku roku 1981, a ja już mogę powiedzieć, że e mamy komplet y, płyt formacji Witch y, rozdany. Na, na gruzach jakiej formacji y, powstała grupa Witch? Chodziło o zespół y, Szafot. Y, Arek z Częstochowy, Sławek z Siedlec, Sebastian Szczeladzi, Janek z Żor i y, Jan czy też Janek Złodzi Łodzi y, już są posiadaczami, y, potencjalnymi posiadaczami y, albumu Witch Inkwizycja 1990. Y, materiały zostaną do Was, panowie Matek Krążek zostanie do Was panowie wysłany e, pocztą. I o ile nasz tutaj narodowy operator pocztowy nie skrewi, no to w przeciągu kilku, kilkunastu dni będziecie się mogli płytą, którą dzisiaj sobie słuchaliśmy w trakcie rozmowy z Adamem, wokalistą formacji Witch, będziecie mogli sobie e, cieszyć się nią do woli w, domowy, w, w domowym zaciszu. No to m, teraz będzie kolejne, kolejne nagranie z albumu Denim and Leather. To będzie m, kompozycja Never Surrender. Wszystkie materiały, które, te reedycje, które się ukazały grupy Saxon, na razie pierwszych sześć płyt zostały podane remasterowi, zostały też wyposażone w masę bonusów, no i pojawiły się, pojawiły się w postaci winyli i w postaci kompaktów, no i przynajmniej pierwsze trzy pierwsze trzy, winy, pierwsze trzy winyle ukazały się w tak zwanych wersjach splatterowych, czyli z dodatkowymi, z dodatkowymi ilustracjami wtopionymi właśnie, czy też motywami kolorystycznymi wtopionymi właśnie w e, winem. Dziś do zdobycia, jak mówiłem, 9, 9 stóp w sumie płyt e, Saxon, czwarta, piąta i szósta płyta, czyli e, albumy e, Denim, Denim and Leather, e, potem płyta numer 5 z, z roku 1983, Power and the Glory, no i e, płyta z 1984, e, Crusader. Także te trzy krążki e, dzisiaj są e, do zdobycia. Osoba, która bądź też osoby, które odpowiedzą prawidłowo na największą ilość pytań yy, będą posiadaczami kompletu, czyli czwar edycji czwartej, piątej i szóstej. Ewentualnie, jeżeli nie będzie odpowiedzi na trzy pytania, no to wtedy osoba bądź osoby, które odpowiedziały na dwa pytania, a pozostali yy, będą losowali będą, będą, losowa będą losowali po jednym, znaczy wezmą udział w losowaniu yy, pojedynczych egzemplarzy czwartej, piątej i szóstej płyty grupy Saxon. Ha ha Never Surrender, a wcześniej Princess of the Night to były kompozycje z podstawowego programu albumu Den Denim and Leather, a za momencik będzie e, utwór, zatytułowany, e, utwór zatytułowany Midnight Rider. To jest e, również kompozycja, która e, znalazła się na pocie Denim and Leather, ale to jest wersja koncertowa z występu w londyjskim Hammersmith Odeon i ten występ miał miejsce trzy tygodnie po premierze e, płyty e, Denim Leder. To był dokładnie mówiąc 25 października roku 1981. E, no i za momencik pierwsze pytanie e, w, naszej, w naszym konkursie, w naszej, w naszej zabawie e, w płyty Saksończyka. E, co to jest zapytanie? Co padnie zaraz tak? Pytanie nie będzie trudne, no i myślę, że pójdzie nam rachciach-ciach. Taka trochę rymowanka mi wyszła przed godziną e, drugą. Ile singli towarzyszyło płycie Denim Leather? Ile singli towarzyszyło płycie Denim Leather? To jest nasze pierwsze pytanie konkursowe. 22 58 33 555 Żyźnia, małp albo prywatna wiadomość e, na antyradiowym e, Facebooku. Imię, nazwisko, e, adres bądź informacja o możliwości odbioru osobistego. E, taki takie tylko zgłoszenia eee, przyjmujemy, Posłuchajmy sobie Midnight Rider z 1981 roku. Z występu, jak mówiłem, w trzy tygodnie, no, który odbył się trzy tygodnie po premierze płyty Diamond you know okay! okay, Rider! Midnight Rider, nagranie zarejestrowane 25 października 1981 roku trzy tygodnie po premierze albumu Denim and Leather no to nie tracąc czasu ja tu powoli zbieram odpowiedzi dotyczące ile singli towarzyszą o płycie Denim and Leather. Zbieram tutaj wasze odpowiedzi nadaję numerki, a my nie tracąc czasu przechodzimy sobie do wydanego półtora roku później na wiosnę roku 1983, dokładnie 21 marca, albumu Power and the Glory. No i z tego, z tego albumu y, utwór y, tytułowy się zaraz znajdzie y, przed godziną drugą, a po godzinie drugiej na otwarcie ostatniej godziny The Eagle Has Landed.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 Hasland a przed godziną, przed godziną e, drugą Power and the Glory e, kompozycje pochodzące z albumu Power and the Glory z roku 1983 e, płyty wydanej e, wydanej kiedy? Wydanej na wiosnę roku 1983. Za momencik będą dwa nagrania, dwa nagrania, z, które znalazły się w charakterze bonusów na płycie Power and the Glory. Będą to kompozycje Midas Touch oraz Nightmare. To są wersje demo z, zarejestrowane z Calais Studios w roku 1983 osiemdziesiątym także ja tutaj sobie za momencik je, y, przygotuję, a y, dla Was, dla was y, będzie zaraz drugie pytanie, zadanie y, konkursowe y, właśnie związane z grupą, y, grupą Saxon, także bądźcie czujni, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o pierwsze, y, o to, y, które, no, mien, które brzmiało, ile singli towarzyszyło płycie Damian Leder, y, poradziliście sobie sobie, e, bardzo dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście dwanaście kilkanaście prawidłowych, prawidłowych zgłoszeń w temacie w temacie jest, więc e, jeżeli z pozostałymi pytaniami wam nie pójdzie, to już wiadomo, że tak czy siak, tak czy siak e, będziemy tutaj będzie, będzie losowanie e, tychże płyt, e, no bo jest więcej zgłoszeń, więcej zgłoszeń niż e, płyt, także y, wiadomo, że będą emocje przed samą godziną trzecią. Dobrze. To drugie pytanie dotyczy, dotyczy, płyty, dotyczy płyty Power and the Glory i uwaga, uwaga, czym różniły się europejskie i amerykańskie wydania albumu Power and the Glory? Oczywiście chodzi o wydanie winylowe, bo na początku ta płyta pojawia się na winylu. Czym różniły się europejskie i amerykańskie wydania albumu Power and the Glory? 22 58 33 555 rzeźnia małpa antyradio.pl albo prywatna wiadomość na antyradiowym Facebooku. Przypominam im nazwisko, pełen adres bądź informacja, że Warszawa i e, odbiór e, osobisty, a my e, słuchamy sobie Midas Touch oraz e, Nightmare. To są kompozycje w wersjach demo z roku 1982 z Kalei Studios.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 kompozycje Midas Touch i Nightmare wersja wersjach demo z roku 1982, pochodzące z Kalei Studios. No to do no, czystym pytaniem było znacznie, znacznie trudniej, jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy amerykańskim i europejskim wydaniem płyty Power and the Glory raz, dwa, trzy, cztery. Czterech, e, czterech słuchaczy na razie przeszło do e, drugiej, e, drugiej rundy. No i zobaczymy, jak wam pójdzie e, z e, zadaniem związanym z płytą e, Crusader, bo to była następna, e, następne wydawnictwo formacji e, formacji Sakson rok 1984. Tutaj e, no rok e, i kilka tygodni kazali sobie, kazali czekać na swoje, na swoje kolejne wydawnictwo. E, Muzycy Saxon 20, nie, 16 kwietnia się e, płyta e, ukazała w wersji winylowej. Na początku 10 kompozycji e, zawierała w tejże wersji podstawowej, natomiast tej wersji, która pojawiła się, e, a właśnie, bo tego nie powiedziałem, e, te remastery 4, piątka i 6, czyli Danny, Manfred, Paul, De Glory and the, i, i, i Crusader, to są płyty, które pojawiły się się, um, pojawiły się 20, 25, 25 maja te e, reedycje. No jak mówiłem, one się pojawiły jako winyle, jako kompakte, no i zawierają całą masę e, bonusów. E, powiem też, że bardzo się dziwię, że jeszcze, jeszcze nie są zaktualizowane, że zakładka saksona na Metal Archives nie jest jeszcze zaktualizowana o te e, reedycje. Chyba tylko e, jeden z albumów e, ma właśnie te mm, majowe reedycje tutaj uwzględnione w, w, w historii, na profilu zespołu, te chyba wcześniejsze już są, natomiast te ostatnie te ostatnie jeszcze, jeszcze nie są naniesione poprawki, także tak to, tak to wygląda więc no ale koraz w przypadku, w przypadku pytań które, które zadaję, no to tutaj to, że nie ma tych informacji o, o, o tych najnowszych wersjach, to raczej nie, nie będzie miało wpływu na Wasze odpowiedzi, bo są to E, informacje bardzo, że tak powiem, szybko do, do, do odnalezienia albo, do, no, albo na Lekas, albo do wygooglania na, e, w internecie, więc e, dzisiejszy konkurs wcale nie jest taki, e, taki straszny, jak mogłoby się e, wydawać. No to, żeby nie tracić e, czasu, e, Crusader Prelude oraz e, Crusader e, z albumu z roku 1984, Formacja Saxon. Czyli krzyżowiec z albumu z, z roku 1984 16 kwietnia premiera tego albumu yy, miała miejsce. No jest znacznie więcej prawidłowych odpowiedzi yy, na to drugie pytanie, bo ja jeszcze, jak mówiłem, że tylko cztery osoby, a nie spojrzałem jeszcze w skrzynkę, że na skrzynce jeszcze przyszło kilka prawidłowych odpowiedzi, także yy, jest tych yy, prawidłowych znacznie, yy, znacznie więcej. Nie, ta, nie wszyscy yy, ci, którzy odpowiedzieli na pytanie yy, pierwsze zdążyli odpowiedzieć też prawidłowo na pytanie, drugie, no ale y, już wiadomo, już wiadomo, że, że będzie tutaj y, ostra walka. No bo jeżeli się okaże, że i y, y, y, y będzie sporo, będzie więcej y, niż y, y, zaraz, y, jeszcze raz, jeszcze raz powolutku, żebym nie spalił. Zobaczymy, jak będzie teraz z trzecim, y, z trzecim pytaniem, bo jeżeli będą osoby, które y, mają mają y, komplet, będą miały komplet prawidłowych odpowiedzi i będzie tych osób więcej, więcej niż jedna ostatecznie, tak, jak sobie tutaj przyjrzymy te odpowiedzi, no to wówczas rozlosuje trzy komplety reedycji, no bo jeżeli będzie dużo osób, które miało prawidłowe odpowiedzi, no to nie widzę, nie widzę jak gdyby powodu, żeby, żeby tutaj y, nagradzać osoby, które nie będą miały pra kompletu prawidłowych odpowiedzi, więc wówczas y, rozdział tych nagród nieco się y, zmieni, także trójka słuchaczy zostanie y, obdarowana, ale za to bardzo bogato obdarowana, bo każdy z tej trójki otrzyma reedycję y, y, Denny Mendel, De Glory oraz właśnie y, y, Crusadera. No to za momencie padnie y, trzecie y, pytanie. Nasze y, konkursowe 22 58 33, 555 rzeźnia małpantyradio.pl albo prywatna wiadomość na antyradiowym facebooku imię nazwisko plus pełen tak się yy, zgłaszamy pytanie dotyczy yy, coveru, który znalazł się na płycie Crusader, czyli cover znalazł się właśnie na płycie Crusader, a my słuchamy sobie e, utworów Borderline oraz Helter Skelter w wersjach e, demo e, z roku 1982 zarejestrowanych w Calais Studios. To są, to są te bonusy, podobne bonusy jak na e, płycie Power and The Glory. Także moi drodzy, czyli cover znalazł się na płycie e, Crusader 2258 33555 albo Prywatna Wiadomość na antyradiowym Facebooku. Lecimy. Yeah. był Saxon z bonusy z reedycji albumu Crusader, Borderline oraz Helter Skelter nagrania zarejestrowane w 1982 roku w Calais Studio no dobrze, to za momencik Doszle jeszcze y, informacje, kto jest w trzeciej rundzie, czy odpowiedzi są prawidłowe, ewentualnie dla osób, dla osób które dopiero się zgłosiły, będzie dumerek, no i potem zrobimy y, losowanie. No i no już wiem, ponieważ jest już, jest już sporo osób z kompletem odpowiedzi, więc nie będzie pojedynczych płyt, będą komplety Power and, Denim and Leather, Power and The Glory i Crusader do zdobycia, także 9, 9 płyt trafi do trzech słuchaczy, po trzy płyty każdy ze słuchaczy, którzy będą mieli szczęście w losowaniu kośćmi otrzyma, także e, to już za kilka minut, a na razie posłuchamy sobie kolejnego singla z płyty trochę dla odmiany klimatu, był Heavy Metal, teraz będzie trochę counter z płyty Outlaws uh, Till the End Volume 1, płyty, która ukaże się 6 lipca formacja Devil Driver, która tym razem wzięła na warsztat właśnie counterowe kowary uh, Country Heroes już znamy to był numer z repertuaru Henka Williamsa III, zresztą z jego gościnnym udziałem na tej płycie teraz będzie Ghost Riders in the Sky uh, utwór z repertuaru Stana Jonesa Strides in the Sky z repertuaru z repertuaru Scena Jonesa, tak właśnie to jest drugi singiel z płyty Outlaws Till the, till the End Volume 1 kantrowej płyty formacji Devil Driver, która pojawi się 6 lipca wyciągam tutaj moje asystentki kostki jeszcze sprawdzę tylko czy, czy tutaj no właśnie, jeszcze się wyświetliły tutaj trzy informacje, trzy informacje, yy, trzy wiadomości w skrzyneczce. No to zaraz yy, coś puś, puścimy, coś krótkiego i ja jeszcze sprawdzę czy tutaj yy, czy tutaj ktoś jeszcze dojdzie do tego. Yy, do tych finałów. Co ja tutaj mam za króciaczka? O, proszę bardzo. Z nowej płyty Rev Up, formacja Madball z nowej płyty. No i za dwie minuty słyszymy się ponownie. You, you, what will you do with all this proof? The information's all there, educate yourself, if you dare. ta nazywa się For the Chaos ukazała się w ten weekend nakładem wytwórni Nuclear Blast a dodatkowo jeszcze pojawił się trzeci single Fog który właśnie tę płytę zwiastował a już ta płyta jest w całości dobra, raz, dwa, trzy cztery, pięć, sześć, siedem, osiem dziewięć, dziesięć, jedenaście osób udzieliło kompletu prawidłowych odpowiedzi, bardzo ciekawą taktykę przyjęli Krzysztof i Michał, bo zaczekali do końca i przysłali komplet odpowiedzi na E, trzy pytania. Także trzy zestawy ne, po trzy płyty e, Daniel Lader, Power and the Glory Crusader. E, teraz będziemy losowali. No, zobaczymy komu tutaj to przypadnie. 244. E, Nie było takiego. E, zgłoszenia 322. Dwa. Nie było takiego. E, zgłoszenia 424. 424. To jest Damian Piechota, Warszawa, tak? Damianie, dla ciebie pierwszy, pierwszy komplet, płyt Sakson. Trafia, proszę bardzo. Rzucamy, rzucamy dalej. 633. Nie było takiego zgłoszenia, przynajmniej wśród tych, którzy mieli prawidłowe odpowiedzi. 116 też nie było takiego zgłoszenia. 266 też nie mieliśmy takiego kompletu. 636 też nie było takiego kompletu. 132 nie było 145 nie było 123 123 to jest Igor Igor też jest Warszawa czyli drugi komplet trafia do Igora czyli tutaj będzie odbiór osobisty też wchodził w grę dobra, no i zostaje nam ostatni zostaje nam ostatni zestaw trzech płyt do tutaj do zdobycia zobaczymy zobaczymy komu się to przy komu to trafi 446 nie 513 nie 462 nie 213 213 też nie no zobaczymy co tam będzie dalej 464. Nie, nie, było takiego zgłoszenia z prawidłowymi odpowiedziami, z kompletem prawidłowych odpowiedzi. 333. Jan Andrukiewicz, dobra. Janek, dla ciebie, Janek jest zaraz zerknę, żary do Janka trzeci zestaw płyt Sakson powędruje. No no to mamy, no to mamy jasność. Igor i Damian na e, Żurawią 8 się pofatygują, żeby odebrać swoje rzeczy, natomiast, natomiast e, do Janka, e, do Jana pójdzie, pójdą pocztą płyt. Dobra. Za tydzień e, wpadnie tutaj e, po raz kolejny y, Adam, y, wydawca, y, wydawca y, Nekroskopa. Nazwaliśmy sobie roboczą audycję y, Pinocheta, ale będzie zdecydowanie międzynarodowo. Zresztą wystarczy zerknąć na y, Facebooku na y, y, profil Nekroskopa, y, gdzie właśnie y, Adam wrzucił już y, kompletną y, playlistę. Tego jest tak wiele, że nie wiem, czy wszystko nam się zmieści, no, ale postaramy się e, przynajmniej, przynajmniej po e, utworze z selekcji, którą tutaj Adam przygotował, żeby, żeby na antenę e, trafiła. Także za tydzień współgospodarzem e, i autorem e, muzycznej selekcji jest właśnie Adam e, z Nekroskopa. Słyszymy się o północy jak zwykle, a dziś na do usłyszenia posłuchamy sobie, czego my sobie e, posłuchamy. A no, będzie to formacja kraft e, ze swojej osoby. E, Ostatni płyty to będzie kolejny singiel, tym razem utwór zatytułowany e, Again.